6. Kolejne dni wyglądały identycznie. Sulirat towarzyszył mi podczas porannych treningów, dzięki czemu w miarę szybko udało mi się opanować tworzenie stałej kuli i rzuty. Beatrycze, widząc moje postępy, zaczęła mi pokazywać, jak tworzyć wodne korytarze, unosząc wodę. Wiedziałam, że to będzie wymagało większego wysiłku i miałam wątpliwości, czy mam wystarczająco dużo energii, aby to osiągnąć, ale próbowałam z całych sił, aż wydrenowana szłam na popołudniowe fizyczne treningi z Ines. Tym, co ratowało mnie przed skrajnym wyczerpaniem, był zapas eliksirów, które dostarczał mi Oliver. Dzięki miksturom regenerującej, witalnej i odnawiającej, byłam w stanie przetrwać i dać z siebie wszystko. Ines z kolei wykańczała mnie fizycznie, ucząc nowych technik powalania przeciwnika. Na macie dostawałam wycisk bez chwili wytchnienia. Dlatego kolejne siniaki pokrywały moje ciało. Gdy przestawałyśmy walczyć, zamieniała się w dobrą koleżankę i przepraszała za intensywny trening, tłumacząc się brakiem czasu. Czekał mnie kolejny intensywny poranek, a jednak nikt mnie nie obudził. Przerażona usiadłam na łóżku, zdając sobie sprawę, że słońce jest już wysoko. Czemu nikt mnie nie obudził? Szepnęłam do siebie. Łóżko Ines było puste. Zerwałam się na równe nogi i wybiegłam z pokoju. W salonie oraz kuchni nie było żywej duszy, a nie odważyłam się zajrzeć do sypialni Beatrycze. Pełna niepokoju i gotowa na reprymendę od staruszki wyszłam z domu. – Wyspałaś się? – zapytał Oliver. Mrugnęłam kilka razy, ale to nic nie zmieniło. Oliver siedział przy stole razem z Ines i popijali kawę. – Gdzie Beatrycze? Czemu tu siedzicie? – klapnęłam na krzesło obok dziewczyny. Ciężko pracowałaś przez ostatnie dni, a twoje postępy są zadowalające, więc zarządziłyśmy z Beą wolny dzień. Chociaż z prawdy będzie powiedzenie, że ja to na niej wymusiłam. Fizycznie i psychicznie jesteś wykończona, odpocznij dzisiaj, powiedziała przysuwając w moją stronę dzbanek z kawą. Jak to się robi? Zapytałam pół żartem, pół serio, śmiejąc się pod nosem. Ledwo mogłam sobie przypomnieć, kiedy ostatnio miałam wolny dzień. Od dłuższego czasu albo walczyłam o życie, regenerowałam siły, albo martwiłam się o bliskich. Dzień bez planu w towarzystwie Olivera i Ines wydawał się nienaturalny. Mam dla was dobrą wiadomość, czekałam aż wstaniesz. Ines uśmiechnęła się tajemniczo. Oliver, udało mi się załatwić dla ciebie stanowisko reportera w naszej drużynie, dodała. Oczy przyjaciela rozszerzyły się w niedowierzaniu. Serio? Ines kiwnęła głową, a ja rzuciłam się na nią, obejmując mocno. Dziękuję. Naprawdę byłam wdzięczna. Świadomość, że Oliver będzie przy mnie, sprawiała, że poczułam się lżej. Jakby ktoś zdjął z moich barków trochę tego niewidzialnego ciężaru. Też się cieszę. Udało mi się pozbyć tej małpy z naszej drużyny. Mam nadzieję, że nigdy jej nie poznacie. Usiadłam obok i sięgnęłam po białą bułeczkę z fasolowym nadzieniem. Przed wylotem na wyspę nie jadłam niczego podobnego, a teraz te bułeczki stały się moją ulubioną przekąską. – A gdzie jest Beatrycze? – Ines wzruszyła ramionami, choć przez jej twarz przeszedł cień niepokoju. – To jaki mamy plan na dziś? – zmieniłam temat, upajając się zapachem świeżej kawy. – Nie widziałaś na wyspie nic oprócz tego i mojego domu i miejsca, gdzie trenujesz, prawda? Zapytał Oliver, przeczesując włosy ręką, które od wysokiej wilgotności wydawały się jeszcze bardziej rozczochrane. No i dzisiaj jest Dzień Ognia, powinnaś to zobaczyć, skoro już tu jesteś, stwierdziła Ines. Dzień Ognia? Zdziwiłam się. To specjalny dzień dla smoków, szukają wtedy partnera. Partnera? Zdziwiłam się. Na jak długo? Na rok, na dzień, na wieki? Kto je tam wie? Twój smok ma partnerkę? spytała, wpatrując się we mnie. Przełknęłam ślinę. Nie zastanawiałam się nad tymi aspektami życia smoków. Jeśli Sulirat miał brać w tym udział, to pewnie i tak nie mogłam mieć treningu. Nie wiem. Przyznałam, czując się głupio, że tak mało o nim wiem. Pewnie z czasem się dowiesz. Potrzeba czasu, żeby zbudować ze smokiem prawdziwą relację. Tak jak między ludźmi. Czasem to przychodzi od razu, czasem potrzeba czasu i chęci. Kiwnęłam głową. Założyłam włosy za ucho i zaczęłam mieszać kawę, żeby zająć czymś ręce. Czemu akurat dzisiaj? Niewiele wiadomo, dlaczego to ten dzień, ale powtarza się to cyklicznie przy konkretnym ułożeniu gwiazd, a proces wybierania partnera jest widowiskowy. Nie pytając o nic więcej, postanowiłam, że poszukam informacji o godach smoków w notatniku Estery. Oliver spojrzał na mnie znacząco i wiedziałam, że pomyślał o tym samym. Nie ufałam Ines na tyle, żeby powiedzieć jej o książce, więc musieliśmy poczekać, aż zostaniemy sami. Kiedy wracamy na Eltanin? Jak Beatrycze nas wyrzuci, zaśmiała się Ines, na co podniosłam pytając o brew. Kiedy będziesz gotowa, choć mam nadzieję, że nie potrwa to dłużej niż tydzień czy dwa. Rajd zaczyna się w nowy rok, a mamy jeszcze sporo do nadrobienia. No i musisz poznać resztę drużyny. Upiłam łyk kawy, tego obawiałam się najbardziej. Dwie pozostałe osoby z drużyny, a jedna z nich była potencjalnym zdrajcą. Osoba, która mogła zaprowadzić mnie prosto do taty. Oliver musiał wyczuć mój niepokój, bo wbił we mnie wzrok pełen niepokoju, ale dyskretnie pokręciłam głową. Posprzątaliśmy po śniadaniu i nie robiliśmy już nic, aż do południa. W końcu Ines zmusiła nas do wstania i niechętnie pieszo ruszyliśmy za nią. Normalnie polecielibyśmy, ale dzisiaj lepiej zostawić te bestie w spokoju. Mogą szaleć im hormony, zaśmiała się cicho. Miasteczko jest kawałek drogi stąd. Bea nie lubi... towarzystwa. To czemu się zgodziła, żebyśmy u niej nocowały? To chyba moja zasługa. Jestem wyjątkiem. Gdy byłam mała, często do niej przychodziłam. Na początku mnie przeganiała, potem chyba mnie nawet polubiła. Wiesz, zerknęła na mnie niepewnie. Ona wychowała lin. Wybałszyłam oczy. Mieszkałam u kobiety, która wychowała rebeliantkę. Czy wiedziała, kim ona jest? Czy wiedziała, że jest siostrą mistrza, która została skazana na śmierć, dlatego że była młodsza i bez smoka? Czemu mi nie powiedziałaś wcześniej? Podniosłam mimowolnie głos. A dlaczego miałam? Zaciskając zęby, przygryzłam wnętrze policzka i poczułam metaliczny smak krwi w ustach. Co ona jeszcze wie i ukrywa przede mną? Może szpieguje dla mistrza? Oprzytomniałam, kiedy poczułam mocny uścisk dłoni na ramieniu. Popatrzyłam na Olivera kręcącego głową, żebym odpuściła. Szliśmy dalej w milczeniu, przemierzając kręte ścieżki pomiędzy niekończącym się lasem a licznymi jeziorami, które leżały tak blisko siebie, że czasem nie potrafiłam odróżnić, gdzie kończy się jedno, a zaczyna kolejne. Kiedy mijaliśmy jedno z nich, poczułam na sobie czyjś wzrok. Rozejrzałam się, ale nikogo nie dostrzegłam. Byliśmy tylko my i jeziora. Próbowałam zignorować dreszcz niepokoju przechodzący przez moje ciało, ale uczucie okazało się zbyt natarczywe, aby odpuścić. Czujecie to? Zapytałam w końcu. Nagle woda w jeziorze zabulgotała. Oliver pisnął i schował się za moimi plecami, a Ines wybuchnęła głośnym śmiechem. Tafla wody zafalowała i powoli wynurzyła się z niej długa, dłuższa niż u smoków, które widziałam do tej pory, szyja, pokryta błękitnymi, połyskującymi metalicznym blaskiem łuskami. Zamiast wystających płyt kostnych z szyi wyrastały mu długie rogi. Smok potrząsnął głową, strząsając z siebie krople i rozchylił powieki, ukazując hipnotyzujące, opalizujące niczym rtęć tęczówki. Wpatrywał się w nas przeciągle, przymrużonymi oczyma, a po chwili skierował źrenice prosto na mnie. Wstrzymałam oddech, ale nie odwróciłam wzroku. Powoli nabierałam powietrza w płuca i mimowolnie napięłam barki. Miałam wrażenie, że każda sekunda trwa wieczność. W końcu smok poruszył długą szyją i z powrotem zanurkował pod wodę. To tylko Balzach, Smok Bay, donośny głos Ines przywrócił mnie do świata. Lubi straszyć nowych. Tylko patrzył, jakbyśmy byli jego obiadem, powiedział Oliver cienkim głosem, nadal chowając się za moimi plecami. Oli, wykazałeś się niezwykłym męstwem, rzuciłam z ironią. Możesz już przestać się chować. Przyjaciel wyprostował się i wygładził kremową koszulę, a Ines ruszyła dalej, zanosząc się zaraźliwym śmiechem. Tylko mnie zaskoczył, powiedział dumnie i ruszył przodem. Czemu uchował się pod wodą? Zapytałam, wyrównując kroku. Balzach uwielbia wodę, spędza w jeziorach większość czasu, ma już swoje lata, tak jak Bea, więc coraz rzadziej widuję go w powietrzu. Ale Rakis zachęca liczbą jezior Smoki, które są połączone z tym żywiołem, albo które po prostu lubią się kąpać. Większość wyspy pokrywa woda. W tej części są jeziora i rzeki. Po drugiej stronie jest kawałek morza. Jak to kawałek? Zdziwiłam się. Będziemy musiały nadrobić geografię wysp i historię. Istnieją zapisy, że wyspy zostały wyrwane z ziemi. Duch zabezpieczył je energią, odcinając od świata, żeby nikt tu przypadkiem nie zabłądził. Rozmawiając, w końcu dotarliśmy do pierwszych zabudowań. Wszystkie domki były drewniane i przypominały ten, w którym mieszkała Beatrycze. Zaskoczyło mnie, że do tej pory nie spotkaliśmy żadnego drakana. Gdzie są wszyscy? Pewnie zaraz ich zobaczymy. Idziemy na polanę, zakomenderowała Ines. Usłyszałam melodię, która rozbrzmiewała coraz głośniej, odbijając się od tafli jezior w miarę jak dochodziliśmy na miejsce. Weszliśmy w zagajnik, a gdy gęste krzewy ustąpiły, znaleźliśmy się na szerokiej polanie. A więc tu są mieszkańcy Alrakis. Drakanie siedzieli na przygotowanych miękkich workach, drewnianych stołkach i skrzynkach. Część zebranych tańczyła pod sceną w rytm muzyki, którą wcześniej słyszałam. Młoda dziewczyna śpiewała pieśń w nieznanym mi języku, a jej wokal sprawiał, że nie dało się przejść obojętnie. Miała ciepłą, relaksującą barwę głosu. Zanim zauważyłam, moje palce same wystukiwały już rytm na biodrze. Uśmiechnęłam się pod nosem i podążyłam za Ines i Oliwerem, którzy już podeszli do budek znajdujących się pod lasem. Wyśmy koce i coś do przegryzienia, zarządziła Ines i skierowała się do pierwszej z drewnianych budek. Przywitała się z mężczyzną, który rozpromienił się na jej widok i po chwili wręczył jej trzy grube koce, a ona wcisnęła mi je do rąk. Materiał był tak miękki i przyjemny w dotyku, że od razu miałam ochotę wtulić w niego twarz. Dalej znajdowały się stoły z jedzeniem i napojami, ale nic nie wybraliśmy, zdając się na Ines, która wiedziała, co jest najlepsze. – Koniecznie musicie spróbować tego grzańca – powiedziała, podając nam metalowe kufle z parującym napojem. – To jedyny napój, który Rames, tutejszy winiarz, robi lepszy od Zenka. Wzięłam głęboki wdech na wspomnienie o Barmanie. Martwiłam się, jak sobie radzi, choć byłam pewna, że wiki dałaby mi znać, gdyby coś było nie tak. — Masz jeszcze to, moje ulubione czekolady! — dodała, kładąc na górze koców dwie tabliczki zapakowane w papier. — To chyba na tyle. Chodźmy teraz znaleźć miejsce. Spojrzałam na Olivera, który trzymał tacę wypełnioną napojami. — Odpocznijmy w końcu! — Oliver uśmiechnął się, na co mimowolnie uniosłam kąciki ust. Zajęliśmy stolik dalej od sceny, zaraz na skraju lasu, gdzie rozpościerał się dywan kwitnących wrzosów, a ich intensywny zapach łaskotał mój nos. – Zaraz przyjdę, tylko przywitam się ze znajomymi – rzuciła Ines i odeszła w stronę machających do niej drakanów. – Znasz tu kogoś? – zapytałam. Położyłam koce na skrzyneczce, a sama usiadłam na worku wypełnionym kuleczkami, które idealnie dopasowały się do mojego ciała. Tylko mojego opiekuna i kilku alchemików. Niby jestem tu od paru tygodni, ale jak dorwałem się do tych eliksirów, cholera. – An, prawie nie wychodzę z laboratorium i biblioteki. – To niesamowite, co potrafią tu zrobić – Mam w głowie tyle pomysłów. W jego oczach pojawił się znany mi błysk szaleństwa. Za każdym razem, gdy ekscytował się jakimś eksperymentem, wręcz tryskał energią. Wiedziałam, że jest w stanie się zamknąć w pokoju czy laboratorium na wiele godzin, zapominając o jedzeniu i piciu. Czasem trwało to nawet kilka dni, dopóki nie uzyskał zamierzonego efektu. Właśnie, dlaczego trafiłeś tu, a nie na eltanin? Przygryzł lekko wargę i poruszył się nerwowo, ściszając głos. — Właśnie to mnie niepokoi — pytałem, ale nikt nie potrafił mi odpowiedzieć. Ty też powinnaś trafić tutaj. Przypomniało mi się, jak po raz pierwszy trafiłam na Eltanin. Co wtedy powiedział strażnik? Że mistrz na mnie czekał? — Kolejna rzecz do zmartwień — westchnęłam. — Ale nie dziś. Naprawdę odpocznijmy, chociaż przez jeden dzień. Przysunął swój worek do mojego, a gdy usiadł, oparłam głowę o jego ramię, przymykając oczy. Wzięłaś ze sobą książkę? I kto przed sekundą mówił o odpoczynku? Wywróciłam oczami, śmiejąc się pod nosem i wyjęłam z torby zapiski estery. Czytaj. Oliver odchrząknął i nadał swojemu głosowi narracyjny ton, a ja znów oparłam się o niego. Połączenie ze smokiem wyspiarskim jest wyjątkowe, powstałe podczas podziału energii przy narodzinach człowieka, nierozerwalne, choć przyćmione po powstaniu wysp. Można je uśpić za pomocą konkretnych mikstur, jest to działanie nieodwracalne, człowiek wraca z pewnymi ubytkami do codziennego życia, a smok znika Przyjęto wersję, że zostaje zabity przez inne smoki Najboleśniejsza dla smoka i drakana jest długa bądź daleka rozłąka Podczas której uwydatniają się w człowieku jego najgorsze cechy, a smok zapada w sen Obezwładniający zapach wrzosów, rytm wybijany na bębnach, ciepło bijące od przyjaciela to wszystko sprawiło, że znalazłam się na skraju jawy i snu. Musiałam naprawdę przysnąć, bo gdy otworzyłam oczy, przez chwilę nie wiedziałam, gdzie jestem. Wytarłam stróżkę śliny z policzka i usiadłam. Oliver spojrzał na mnie i zaśmiał się głośno. Niesamowite, że zasnęłaś przy tym hałasie i to na tak długo. O, królewna wstała! Ines właśnie podeszła do stolika i podała mi kieliszek wypełniony musującym płynem. To cię trochę orzeźwi, nie zasypiaj już więcej, bo miniecie najlepsze. Ile spałam? Rozejrzałam się dookoła. Słońce znacznie się obniżyło, a niebo zaczęło przybierać chłodne kolory. Gdzieniegdzie rozpalone były ogniska, których iskry padały na roześmianych drakanów. Za długo, zaraz się zacznie, jesteście głodni? Jak na zawołanie pogiwaliśmy głowami. To chodźmy coś upolować. Patrzyłam na bawiących się ludzi, czując ukłucie w sercu. Beztrosko śmiali się z przyjaciółmi, nie wiedząc o zagrożeniu, które czyhało za rogiem. Miałam wyrzuty sumienia, że spędzam tu czas zamiast trenować. Jeden dzień. Odpuść ten jeden dzień. Mówiłam do siebie, ale ucisk w klatce piersiowej nie zelżał. Wróciliśmy na miejsce i choć burczało mi w brzuchu, nie mogłam patrzeć na gulasz, który przyniosłam. Lekko kręciło mi się już w głowie, ale i tak sięgnęłam po kolejny kieliszek alkoholu, próbując zagłuszyć ten natrętny głosik w głowie. Wszystko ok? – spytał Oliver, Wyciągając dłoń w moją stronę, jego ciepłe palce musnęły mój policzek, i nie wiedzieć czemu do moich oczu napłynęły łzy. ''Anno? Tak, w porządku!'' otrząsnęłam się. Nie, nie było w porządku. Cholernie tęskniłam za Williamem. Za jego parzącym dotykiem na mojej skórze. Za spojrzeniem, którym nikt wcześniej mnie nie obdarzył. Za jego wsparciem i dreszczem emocji, który pojawiał się za każdym razem, gdy przy mnie był. Postanowiłam więcej nie pić. Zerknęłam na Ines, która przypatrywała mi się z niepokojem. Uśmiechnęłam się słabo. Sulirat. Nagle poczułam, że jest blisko. Rozejrzałam się i między drzewami dostrzegłam rubinowy grzbiet, kryjący się w mroku. Jego niepokój przeszedł na mnie. Otworzył paszczę, a kły zalśniły w blasku księżyca, który zdążył pojawić się na niebie. Wyglądał, jakby na coś czekał. Ale na co? Zaczyna się! — krzyknęła podekscytowana Ines. Odwróciłam głowę i oparłam się wygodnie, odsuwając się od Olivera. Muzyka zamilkła, a po chwili rozbrzmiały najbardziej magiczne dźwięki, jakie w życiu słyszałam. Przeciągłe, metaliczne tony rozchodziły się echem po polanie. Byłam ciekawa, jaki instrument wydaje takie dźwięki. Zrobiło się trochę chłodniej, więc okryłam się miękkim kocem. Było mi wygodnie, a alkohol sprawił, że pozbyłam się natrętnych myśli. Spojrzałam w niebo i zaparło mi dech w piersi. Niezliczona liczba gwiazd migotała nad nami wzdłuż długiego strumienia światła. To droga mleczna. Spiralna galaktyka zawiera nawet 400 miliardów gwiazd. Szeptał mi do ucha podekscytowany Oliver. Cicho! Warknęłam. Wiedziałam, że jeśli go nie powstrzymam, czekał mnie wykład o fizyce wszechświata. Pierwszy raz to widzę. Wymamrotał tylko i ucichł. Niebo przecięła sylwetka smoka, do którego po chwili dołączyły kolejne. Buchnął ogień. Pomarańczowy strumień światła pojawił się nagle i zniknął po chwili. Smoki zaczęły kolejno wyrzucać z siebie gorące płomienie. Już zrozumiałam, dlaczego drakanie się tu zbierali. Nigdy nie widziałam czegoś tak niezwykłego. Wpatrywałam się w kolejne fale ognia zalewające kopułę nieba tak gęsto, że temperatura powietrza zaczęła rosnąć. W końcu musiałam ściągnąć koc z ramion, ale nawet na chwilę nie oderwałam wzroku od widowiska. Jeden ze smoków pojawił się znacznie bliżej nas, zaraz nad koronami drzew, a łopotanie jego skrzydeł przyniosło przyjemny, chłodny wiatr. Zaraz po jego przelocie coś zaczęło spadać z nieba. Skupiłam wzrok i dostrzegłam setki kartek opadających w naszą stronę. – Co to? – spytałam z zaniepokojeniem. Po polanie rozległ się szmer. Jedna z kartek spadła na tyle blisko, że wyciągnęłam rękę i złapałam ją, kątem oka widząc, że Ines i Oliver robią to samo. Ludzkość niszczy ziemię, odbierzmy im ją. Przeczytałam nagłówek i natychmiast jakaś niewidzialna obręcz ścisnęła moje wnętrzności. Dołącz do nowego świata, w którym będziemy rządzić razem ze smokami. Dołącz do nowej rzeczywistości, w której nie będziemy się już chować. Prorok dosiadający starożytnego nas poprowadzi. Zastanów się, po której stoisz w stronie Jeśli masz dosyć życia w ukryciu, czekaj na dalsze instrukcje Spadamy stąd! Ines poderwała się ze stołka, zgniatając w ręku jedną z kartek Ruchy! Za mną! Kto to wyrzucił, czyżby? Mój oddech przyspieszył Rozejrzałam się z nadzieją, szukając w tłumie białych włosów Ale ostra szpilka zawodu ukuła moje serce Zbyt wstrząśnięta, żeby wstać, dalej siedziałam, wpatrując się w kartkę Szepty dookoła zamieniły się w gwar przerywane głośnymi krzykami. Polanę przeciął ryk wyrwanych z transu smoków, które rozproszyły się po całym niebie w nieładzie. Oliver złapał mnie za rękę i pociągnął. Wstawaj! Jego stanowczy głos wyrwał mnie z letargu. Nagle między drzewami mignęła mi postać z białymi włosami. Widziałam go tylko przez ułamek sekundy. Serce zabiło mi szybciej i natychmiast zerwałam się z miejsca prowadzona przez wyostrzone zmysły. Sylwetka mężczyzny przemykała między cieniami. Biegłam ile sił w nogach, a moje myśli krążyły wokół Williama. Czy to naprawdę on? Usłyszałam swoje imię, ktoś za mną krzyczał, zapewne Ines, ale nie zwolniłam. Krew tętniła mi w uszach, gdy pędziłam przez podmokły las. Nagle białowłosy zniknął mi z oczu, jakby zapadł się pod ziemię. Widziałam, jak gnał w głąb lasu, gdzie drzewa i krzewy tworzyły nieprzebyty gąszcz. Gorączkowo skupiłam zmysły i użyłam intuicji. Jeśli to on, jeśli będę mogła z nim porozmawiać, ale postać przepadła. Nagle z drugiej strony usłyszałam szelest i natychmiast się obróciłam. Znów jasne włosy błysnęły w świetle księżyca przebijającym się przez liście wysokich drzew. — Stój! — krzyknęłam, ale mężczyzna biegł dalej. Nie widziałam jego twarzy, mimo to rzuciłam się za nim. Już myślałam, że go nie dogonie a płuca domagały się przerwy, gdy nagle zatrzymał się i obejrzał. Doskoczyłam do niego i złapałam za ramię. Serce waliło mi z wysiłku i nerwów. Obrócił się i popatrzył na mnie. Zamarłam. – Czego chcesz? – warknął na mnie chłopak niewiele starszy ode mnie, którego widziałam po raz pierwszy w życiu i zdecydowanie nie był nim. Przesunęłam wzrokiem po jego twarzy, ale nie był nawet podobny do Williama a włosy okazały się jasne w świetle księżyca, wręcz białe, ale daleko im było do śnieżnej bieli. Przepraszam, pomyliłam cię z kimś innym, wymamrotałam. Wyrwał się z mojego uścisku i popędził dalej, nie oglądając się za siebie. Rozczarowanie wypalało kolejną dziurę w moim sercu. Nagle ktoś złapał mnie mocno za nadgarstki i pociągnął. Co to do cholery miało być? Krzyknęła na mnie Ines, wyrównując oddech. Miałaś za mną iść! Co, ja jestem twoim pieskiem? Nie wytrzymałam i wybuchłam, wyładowując na niej swój zawód i gniew. Czy wszystkich muszę się słuchać i tańczyć jak mi zagrają? Mam dosyć. Jestem za ciebie odpowiedzialna, czy ci się to podoba, czy nie. Dostałam instrukcję, że jeżeli wydarzy się cokolwiek podejrzanego, mam cię ubezpieczać. Jutro wracamy na altanin. Wysyczała przez zęby, wpatrując się we mnie. Wściekłość wymalowana na jej twarzy wytrąciła mnie z równowagi. Coś mi podpowiadało, że to nie ja jestem powodem jej złości. Co? Ale... ale przecież nie zakończyłam szkolenia. Zdziwiłam się. Nieważne, takie mam rozkazy. Idziemy! Powiedziała i obróciła się na pięcie. Dogoniłam ją i szarpnęłam za ramię. Zmrużyła oczy i zacisnęła mocno szczęki. Jakie masz rozkazy? Co ukrywasz? Spojrzałam na nią z podełba, ale nawet jej to nie ruszyło. Wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej rozsierdziło, bo wyprostowała się i zrobiła krok w moją stronę. Nie twoja sprawa, wycedziła powoli, robiąc pauzy po każdym słowie. Właśnie, że moja, to, że mistrz ci ufa, nie znaczy, że ja też. Złapała mnie za koszulkę i przyciągnęła do siebie. Zaskoczona wytrzeszczyłam oczy i natychmiast złapałam ją za nadgarstek. Hej, spokojnie, krzyknął Oliver, który w końcu nas dogonił, sapiąc głośno. Ines natychmiast zmierzyła go groźnym spojrzeniem, po czym odwróciła się do mnie. Gówno mnie obchodzi, czy mi ufasz. Mam cię po prostu pilnować, żeby nikt cię nie zabił, choć przez ciebie umarł Hamming. Pomyślałaś o tym chociaż przez chwilę? Co, myślałaś, że nie wiem? Wiem o każdej śmierci, do której się przyczyniłaś. A pamiętasz jeszcze Rory? Nie przeszło ci przez myśl, że mogłam się z nią przyjaźnić? Że może wcale nie chcecie cię niańczyć? Zamurowało mnie. Ines wypuściła mnie, popychając lekko do tyłu. Przełknęłam ślinę. Miała rację. Miała całkowitą rację. Rory, Humming, oboje zginęli przeze mnie, bo mnie bronili. Bo mi zaufali. Dopiero gdy Ines znalazła się poza moim zasięgiem, wypuściłam powietrze z płuc. Oliver natychmiast pojawił się u mojego boku i złapał delikatnie za ramiona. Wszystko w porządku? Przesadziła trochę. Lepiej chodźmy za nią, bo się zgubimy. Warknęłam. Nie chciałam komentować tego, co powiedziała. Wiedziałam, że zaprzeczy i powie, że to nie moja wina. Pójście za dziewczyną było ostatnim, co chciałam teraz zrobić, ale nie mieliśmy wyjścia. Nagle wkurzyło mnie to uwiązanie. Miałam ochotę wskoczyć na smoka i odlecieć daleko. Tak daleko, że zapomniałabym o Ines, mistrzu i tym całym pieprzonym kichunie. Zamknęłam oczy, żeby się uspokoić. Wiedziałam, że może, jeśli bym tak postąpiła, Szybko dopadłoby mnie poczucie obowiązku. A i tak Sulirat był dzisiaj niedostępny. A co wtedy stałoby się z moimi rodzicami i Miją? Nie chciałam nawet o tym myśleć. Potrząsnęłam głową i bez słowa ruszyłam za Ines, która, o dziwo, czekała na nas w zasięgu wzroku. Ale gdy tylko zobaczyła, że idziemy, poszła dalej. Przez całą drogę próbowałam się uspokoić. Byłam wściekła. Na siebie, na Williama, na Ines, na cały świat. Czy to był on, ale go zgubiłam? Jak mogłam go z kimś pomylić? Wracaliśmy o wiele szybciej i w końcu dotarliśmy do skąpanego w mroku domu Beatrycze. Wilgotność powietrza rosła z minuty na minutę i świat pokryła gęsta mgła. Tym razem czułam niepokój, jakbym przyniosła ze sobą złowrogą tajemnicę. Ines pierwsza weszła na ganek. Gwałtownym ruchem otworzyła drzwi na oścież tak, że łupnęły głośno odrewnianą ścianę. – Bea, gdzie jesteś? Zawołała donośnie, a jej głos różnił się od tego, który słyszałam wcześniej. Zawierał nutę groźby. Popatrzyłam pytająco na Olivera, ale tylko wzruszył ramionami. Powinniśmy za nią wchodzić? A gdzie indziej mamy iść? Zapytałam. Podeszliśmy bliżej i Ness najwyraźniej to nie przeszkadzało, albo zwyczajnie nie zwracała na nas uwagi. Stanęliśmy w progu, czekając na rozwój wydarzeń. Beatrycze? Zapytała głośniej, stojąc w przedpokoju. Drzwi sypialni uchyliły się i z za nich wyjrzała staruszka w obszernej piżamie w drobne kwiaty. Oliver natychmiast podniósł głowę i zaczął wgapiać się w sufit. Wiem, że brałaś w tym udział! wycedziła Ines i machnęła ręką, w której nadal trzymała zgniecioną ulotkę. O czym ty mówisz, dziecko? Nie jestem już żadnym dzieckiem. Lin coś ci nagadała, a zanim zniknęła? jesteś po ich stronie? Jej głos stawał się coraz bardziej piskliwy. Mimo, że stała do mnie tyłem, byłam pewna, że jej oczy wypełnione są łzami. Naprawdę chcesz wylądować na więziennej wyspie? Mistrz cię ostrzegał, że jeszcze jedna taka akcja i zostaniesz wydalona. Nie chcę cię tam odprowadzać, rozumiesz? Nie masz pojęcia, jak tam jest. Z każdym słowem twarz Beatrycze stawała się coraz bardziej pomarszczona. Blask w jej oczach gasł, a broda zaczęła się lekko trząść. Ines zamilkła i zamarła w oczekiwaniu na reakcję, ale widziałam, jak coraz mocniej zaciska pięści. Sama nie byłam pewna, czego właściwie jestem świadkiem, ale poczułam się jak intruz oglądający rodzinną kłótnię. Z kolei, jeśli ona im pomagała, musi coś wiedzieć. Cholera, muszę z nią porozmawiać na osobności. Nie mogę na to patrzeć, szepnęła w końcu staruszka. Mistrz niszczy ten świat. Rakanie mają coraz mniej miejsca, coraz mniej wolności. Przez cały czas ograniczenia, groźby, wierzę, że Lin wie, co robi. Oh, zwariowałaś! Naprawdę zwariowałaś na starość. Jutro lecisz ze mną na eltanin. Nie. To nie była prośba. Lecisz ze mną albo powiem mistrzowi, że projektowałaś te ulotki. Myślałaś, że nie poznam twojego stylu? Znam cię na wylot. Dla kogo to zrobiłaś? Ich już nie ma. Polecieli do kryjówki Kichuna. Westchnęła Beatrycze. Na pewno? Ton głosu Ines trochę opadł. Beatrycze kiwnęła głową. Polecę z tobą. Wydusiła w końcu i wycofała się, zamykając za sobą drzwi. Ines głęboko nabrała powietrza, a my staliśmy w bezruchu, nie wiedząc, co ze sobą zrobić. Dziewczyna odwróciła się na pięcie i spojrzała na nas szeroko otwartymi oczyma, jakby nagle przypomniała sobie o naszym istnieniu. Jutro. Jutro rano – wyszeptała tylko, wypuszczając powietrze i wspięła się po stromych schodach. Co za noc – rzucił cicho Oliver, nadal nie ruszając się z miejsca. Przyzwyczaj się. Od kiedy trafiłam na wyspy, moje życie właśnie tak wygląda. Westchnęłam i opadłam na kanapę. Usiadłam na łóżku i roztarłam pulsujące skronie. Spod wpół przymkniętych powiek patrzyłam, jak Ines wkłada do wojskowego plecaka ostatnie rzeczy i bez słowa wychodzi z pokoju. Nie wydawała się już wściekła, ale na pierwszy rzut oka można było zobaczyć, że co się trapi. Nie chciałam się odzywać, żeby nie pogarszać sytuacji. Szybko spakowałam bagaż i włożyłam skórzany kombinezon do latania. Gruby materiał zbytnio opinał moje ciało na udach. Przez te mięśnie będę musiała sprawić sobie większy rozmiar. Myślałam, że na dole zobaczę Olivera, ale nie było nikogo. Wczorajszej nocy zasnął na kanapie, bo nie byłby sobą, gdyby nie bał się wracać po ciemku. Naprawdę wciąż dziwiłam się, jakim cudem przeżył tyle bez zawału serca. Wyjrzałam przez okno. W ogrodzie stała Beatrycze i najwyraźniej gdzieś się wybierała, bo właśnie zamykała za sobą furtkę. To moja szansa. Upewniłam się, że nikogo nie ma i wybiegłam do ogródka. Drobne krople deszczu spadały na moje policzki, ale nie przejęłam się tym. Beatrycze! Staruszka obróciła się powoli w moją stronę. Zatrzymałam się, gdy dostrzegłam, że jej liczne zmarszczki się pogłębiły, a sińce pod oczami ściemniały. Wyglądała, jakby w ciągu jednej nocy przybyło jej dodatkowe kilka lat. Naciągnęła kaptur i spuściła głowę. Poczułam wyrzuty sumienia, że chcę ją wypytywać o różne rzeczy, ale musiałam wiedzieć. Szybko, dziecko, muszę załatwić kilka rzeczy przed wylotem. Zacisnęłam pięści i spojrzałam jej w oczy. Ci, którym pomagałaś. Czy był wśród nich William? Chłopak o białych włosach, on... Przerwałam, gdy pokręciła głową. Wiem, kim jest William. Nie było go tam. Widziałam tylko jednego z nich, ale już go nie znajdziesz. To miała być jego przepustka, żeby zyskać przychylność Kichuna. Pewnie poleciał do niego albo został wyeliminowany przez straż. – Wiesz, gdzie jest Kichun? zapytałam drżącym głosem. – Nie, on też nie wiedział, kto śmiał się z nim spotkać – westchnęła głośno. – Powinnam wiedzieć, że Ines się domyśli. Zawsze wyczuwa takie rzeczy. Głupia starość, dałam się zwieść. Ściszyła głos i popatrzyła gdzieś w punkty za mną. Znów zaczęła mówić bardziej do siebie niż do mnie, aż w końcu przestałam ją rozumieć. Obróciła się, zapominając, że tu jestem, i ruszyła przed siebie. Wariactwo! Szepnęłam, zastanawiając się, kto jest bardziej szalony. Zrezygnowana wróciłam do chatki. W kuchni krzątała się Ines, ubrana w czerwony fartuszek. Chciałam przemknąć na górę, ale zauważyła mnie i nasze spojrzenia się skrzyżowały. Gdzie Oliver? Zapytałam niepewnie. Poszedł po rzeczy, niedługo wróci. Zjesz śniadanie? Pokazała na stół, na którym leżały kieszonki stofu wypełnione ryżem i warzywami. Patrzyła na mnie wyczekująco z zaciśniętymi ustami, więc odebrałam to jako próbę pojednania. Dzięki. Usiadłam do stołu, chociaż wcale nie byłam głodna. Poczekałam, aż usiądzie obok i nalałam kawę. Przepraszam za wczoraj. To, co powiedziałam, naprawdę tak nie myślę. Byłam wściekła przez... no... przez to, co się wydarzyło. Słyszałaś. Wcale nie czuję się jak niańka. Serio mi głupio. Polubiłam cię. Wyznała, wpatrując się intensywnie w kubek z herbatą. – Ja też przepraszam – westchnęłam. Ostatnio zostałam tyle razy zdradzona, że ciężko mi komuś zaufać. Zerknęłam na nią niepewnie, zastanawiając się, czy kontynuować temat, który wczoraj zaczęła. – Naprawdę przyjaźniłaś się z Roli? kiwnęła głową i założyła za ucho pasmo włosów, które opadło jej na policzek. – Tak, wczoraj przesadziłam. Nie obwiniam cię o jej śmierć. Wiem, że zostałeś cię zaatakowany, nie mogłaś tego przewidzieć zawahała się, przygryzając wargę i biorąc wdech. Ale musisz wiedzieć, że spotkasz kogoś, kto naprawdę będzie ci winił. Zdaję sobie z tego sprawę, wydusiłam z siebie. Pewnie masz pełno pytań. Nagle rozległo się pukanie do drzwi. Do środka wszedł Oliver, Czucił plecak obok naszych i spojrzał na nas, jakby próbował wyczuć atmosferę. Kiwnęłam głową i wskazałam na krzesło, na co rozluźnił się i opadł obok. Właśnie wyjaśniłyśmy sobie kilka spraw. Rzuciła Ines wymijająco. I powiem wam wszystko, co chcecie wiedzieć. Kim jest dla ciebie Beatrycze? Czemu tak ci na niej zależy? Zaczęłam od tego, co najbardziej mnie gnębiło. Ich relacja była bardziej zażyła, niż pokazywały to na co dzień. To trudne pytanie, nie jesteśmy spokrewnione, ale od kiedy trafiłam na wyspę, była dla mnie najbliższą osobą. Mistrz uratował mnie na ziemi, zabierając od patologicznych rodziców, a Beatrycze podarowała mi miłość. Jest dla mnie jak babcia. Broniła mnie, kiedy byłam mała. Teraz ja chcę ją bronić. Przez cały czas pukała nerwowo palcami o stół. Popatrzyła mi prosto w oczy. Mam nadzieję, że zatrzymacie to wszystko dla siebie. To, co wczoraj słyszeliście też. Jasne, potwierdził Oliver. Czemu Beatrycze miałaby iść do więzienia? Beatrycze ma radykalne poglądy. Pamięta czasy, zanim mistrz objął władzę. Obecny stan nie bardzo się jej podoba i lubi to głośno wyrazić. Brała udział w buncie wiele lat temu. Już wtedy omal nie została ukarana, ale była ważną osobą dla tutejszej społeczności. Dodatkowo umiejętność kontroli żywiołu wody jest bardzo rzadka. Mistrz ułaskawił ją pod warunkiem, że nie będzie więcej się wychylać. Teraz podejrzewam, że Lin miała w tym swój udział, ale to tylko domysły. Beatrycze milknie, gdy tylko zaczynam ją o nią wypytywać. Pojawiłam się zaraz po tym, gdy została naczelną alchemiczką i wyprowadziła się na altanin, spojrzała na mnie. Ja też mam pytanie co wiesz o kichunie? Ile mogłam jej powiedzieć? Wydaje się szczera, ale czy naprawdę mogę jej ufać? Przemogłam się i opowiedziałam jej o moim tacie i jego odkryciu. Potem o tym, jak Lin przez cały czas pomagała kichunowi, zastawiając na mnie pułapkę. W końcu o śmierci Haminga i o tym, jak sama prawie umarłam. Nie pytała, tylko patrzyła się na mnie z coraz większym niepokojem. Gdy skończyłam, milczała przez chwilę, zapewne próbując pozbierać myśli. Nie wiedziałam wszystkiego, stwierdziła. Dziękuję, że mi zaufałaś. Nauczę cię walczyć i wiedz, że możesz na mnie liczyć. Czułam bijącą od niej szczerość i poczułam wdzięczność, że to ją spotkałam na swojej drodze. Nic nie dzieje się bez przyczyny, zabrzmiały mi w głowie słowa Wiktorii. Wyszliśmy, słysząc zbliżający się trzepot skrzydeł. Sulirad właśnie lądował, a obok niego smok, którego wcześniej nie widziałam. Pomarańczowe łuski lśniły złocistym blaskiem, odbijając promienie słońca. Wydawał się bardziej umięśniony od Sulirada, a jego ogon zakończony był potężnymi, białymi kolcami. O dziwo, zamiast czuć niepokój z powodu tego nadzwyczaj umięśnionego stworzenia, od razu wiedziałam, komu towarzyszy. Parsknęłam pod nosem, widząc rozanieloną twarz Olivera na widok swojego smoka. Mówiłem, że jest niezwykła! Krzyknął i rzucił się w jej stronę z entuzjazmem. Pokręciłam wymownie głową, śmiejąc się cicho i podeszłam przywitać się z nimi. Raki natychmiast wyciągnęła łeb w kierunku mojej szyi i trąciła przyjaźnie w ramię. Przeciwieństwo sulirada, Pomyślałam, zerkając na mojego smoka, który lustrował wszystkich oceniającym spojrzeniem. Nagle wyprostował szyję i spojrzał w niebo, na którym pojawiła się kolejna sylwetka. Oba smoki odsunęły się, robiąc miejsce dla największego z nich. Oliver natychmiast schował się za swoim smokiem, kiedy tylko rozpoznał Balzacha. Smok Bay w całej okazałości był o wiele masywniejszy niż Sulirat, ale najbardziej przerażało jego spojrzenie. Gdy tylko Beatrycze dosiadła smoka, mimo wieku wyglądali jak władcy przestworzy. Było w ich spojrzeniu i postawie coś, co wzbudzało respekt. Nawet Sulirat zdawał się bardziej ustępliwy w jego towarzystwie i nie wyraził swojej pogardy z obecności Garieli, którą dosiadła Ines. Zanim wylecieliśmy z wyspy, napisałam do Wiki i za zgodą Ines wyjaśniłam jej sytuację. Strażniczka chciała mieć oko na staruszkę, a zdawała sobie sprawę, że nie będzie to możliwe podczas przygotowań do rajdu. Elianna miała akurat wolne dwa pokoje – a Vicky postanowiła poczekać z przeprowadzką, aż jej chłopak wróci na Eltanin. Lot przebiegł bez problemów, choć gdy wylądowaliśmy przed domem Elianny, dostrzegłam zmęczenie na twarzy staruszki. Opiekunka wybiegła z domu i pomogła Inesy z bagażami. Zaraz po niej wyszła Wiktoria, którą mocno uściskałam i przedstawiłam jej wszystkich. – Na pewno to nie będzie dla ciebie problem? – zapytała Ines, dyskretnie wskazując głową beatrycze. No co ty? – Wiki machnęła ręką. Dam radę. Wytłumaczyłam nie wszystko, co powinna wiedzieć. Przygotowałam ci w domu jedzenie, żebyś nie musiała od razu ogarniać, powiedziała Wiki. Dzięki, jesteś najlepsza. Ponownie ją uściskałam. A jak Zenek, widziałaś się z nim? Przygryzła wargę i spojrzała na mnie niepewnie. Nie chciałam cię martwić, byłam u niego kilka razy. Za każdym razem normalnie się zachowywał, nie był pijany, ale wyglądał jakby coś go zajmowało. Wydawał się, sama nie wiem, podekscytowany. Dwa dni temu poszłam do niego wracając z zwierzy i nie zastałam go. Stefana też. Nikt ich od tamtej pory nie widział. Zmarszczyłam brwi, mając złe przeczucia. Wiki, muszę ci coś powiedzieć. Zaczęłam. Anno, bądź jutro w zamku, jest zebranie drużyny. Krzyknęła nagle Ines tuż pod drzwiami. Pomachała mi i weszła do środka. Z przerażeniem popatrzyłam na wiki, której oczy się rozszerzyły. Czemu masz poznać drużynę? Zapytała drżącym głosem, a za plecami usłyszała irytująco poganiającego mnie Olivera. Też biorę udział w rajdzie, przyznałam spuszczając głowę. Przepraszam, że ci nie powiedziałam, mistrz mi kazał i... Kazał? Nie masz pojęcia, co musiałam przechodzić podczas eliminacji, a ty po prostu się dostałaś? Naprawdę, nie chcę brać w tym udziału, ja... Zawiodłam się na tobie. Myślałam, że mówimy sobie wszystko. Nie chcę teraz o tym gadać. Policzki zrobiły się jej czerwone ze złości. Spojrzała sugestywnie na Olivera, który nie krył się z komentowaniem późnej godziny i odeszła w stronę domu. Naprawdę, czasem jesteś burakiem. Nie widziałeś, że rozmawiam? Warknęłam na przyjaciela. Sulirat wydał z siebie niecierpliwy pomruk. Pewnie też był zmęczony po locie. Albo głodny. Raz widziałam, jak się posilał i nie chciałam być znowu tego świadkiem. Spojrzałam jeszcze raz w stronę domu, w którym zniknęła Wiki, i westchnęłam cicho. Powinnam być z nią szczera. Ledwie się wznieśliśmy, aby po chwili wylądować w zaniedbanym ogródku koło małego drewnianego domu nad strumykiem. Mojego domu. Sulirat najwyraźniej miał dosyć, bo zatrząsł się, jakby chciał mnie z siebie zrzucić. Przewróciłam oczami, zaskoczyłam i spojrzałam na smoka. No już, możesz lecieć, powiedziałam, po czym dodałam poważnym tonem. Dziękuję. Moje nogi, jęknął Oliver, zeskakując z raki, Dysząc, oparł ręce na biodrach. Smoczyca odwróciła głowę w jego stronę i zbliżyła mocarny pysk, a on objął rękoma okolice nozdrzy. Zdziwił mnie ten gest i nawet poczułam lekkie uczucie zazdrości, że tak szybko nawiązali silną więź, ale nic nie powiedziałam. Wyglądasz, jakbyś przebiegł maraton, zażartowałam, kiedy smoki odbiły się od ziemi. Odczep się, to mój pierwszy taki długi lot. Tu mieszkasz? Wysapał. Kiwnęłam głową. Tak, ale od niedawna, więc nie spodziewaj się zbyt wiele. Jesteś pewien, że nie chcesz zatrzymać się u Elianny? Przypominam, że mam tylko jedno łóżko. Spoko, zmieścimy się. Nagle się speszył. To znaczy w domu, nie na łóżku. Masz kanapę, nie? Tak. Podeszłam do drzwi i przekręciłam klucz w zamku. No, to mi wystarczy. Salon wypełniony był zapachem świeżego pieczywa i czekolady, przez co od razu ślinka napłynęła mi do ust. Oliver też musiał być głodny, bo z jego brzucha wydobyło się głośne burczenie. Zjadłbym konia z kopytami. Jęknął, porywając z blatu w kuchni czekoladową babeczkę. Zamieniasz się w smoka? Zaśmiałam się i nalałam sobie wody. Szturchnęłam go w ramię i też sięgnęłam po ciasto jeszcze raz, dziękując w myślach Wiktorii. – Dobra, pierwszy idę się kąpać! – krzyknął i poleciał do plecaka po rzeczy, zanim zdążyłam go uprzedzić. – Jeśli wiesz, gdzie jest łazienka! – zaśmiałam się i skrzyżowałam ręce. Marzyłam o prysznicu, ale ustąpiłam przyjacielowi. – Tam! – kiwnęłam głową i patrzyłam, jak znika za drzwiami. – Poczytamy potem tę książkę, którą dostałaś? – krzyknął. – Jasne! Ledwie się pojawił, a napełnił ten dom własną pozytywną energią, przez co poczułam się lepiej. Miałam wrażenie, że sama jego obecność odpędza złe myśli i daje nadzieję na lepsze dni. Odruchowo moja ręka powędrowała do szyi i zacisnęła palce na zimnym krysztale. Nie zdejmowałam naszyjnika ani na chwilę. To głupie, ale czułam, że mając go na sobie, mam jakąś cząstkę Williama blisko. Westchnęłam cicho. Gdzie jesteś? Czy byłeś wczoraj na wyspie? Czy też czasem o mnie myślisz?